Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym odcinku Przeglądu Komiksowego. I znów muszę dodać w kolejnym odcinku, bo oprócz mnie ponownie, czyli Michała Dżerego Rakowicza, jest ponownie po drugiej stronie mikrofonu Rafał Sik-Siciński. Czołem Siku. Dzień dobry, dobry wieczór słuchaczki i słuchacze. Cześć Jery. Tak, ponownie się spotykamy, bo tak jak przy ostatnim przeglądzie komiksowym, gdzie wspólnie dyskutowaliśmy, to ja korzystam z twojej dobroci, z twojej paczki komiksów, która zawitała do mojego tutaj paczkomatu pobliskiego. No i jak przeczytałem pierwszą paczkę, pierwszą turę z tej paczki, to stwierdziłem, że może byś chciał podyskutować. No i oto jesteśmy. Także dzisiaj ponownie trzy tytuły. Skrajnie różne i wizualnie i fabularnie i pod każdym w zasadzie tylko jednym względem, ale wszystkie myślę intrygujące, więc mam nadzieję, że miło spędzicie z nami trochę czasu. No i nie przedłużając od razu do pierwszego tytułu pędźmy, a będziemy dyskutować o PTSD który to komiks został wydany w Polsce przez Nonstop Comics i tutaj za scenariusz i rysunki odpowiada Guillaume Singelin o ile tak. nie kaleczę tego Singelin a pewnie na pewno kaleczę. Nazwisko. tak tak także no mówię pewnie pokaleczyłem francusko brzmiące nazwisko no ale mówi się trudno no i to co na pewno zwraca uwagę od razu na dzień dobry w tym komiksie To troszkę mniejszy format i okładka Jak tam u ciebie było? Też zwróciła ta okładka Taka z tym tytułem Takim wyciśniętym przez praskę Twoje oko? Ja przez tę okładkę kupiłem ten komiks Polecił mi go Michał Kwiść Na, na Twitterze, na, na Xie i wpisałem sobie po prostu ten tytuł, zobaczyłem jak to wygląda czyli mamy dziurawą okładkę ten tytuł PTSD jest, to są dziury, litery wybite w twardej oprawie i pod spodem widzimy ilustrację i stwierdziłem, że chcę mieć ten komiks w kolekcji, nieważne co jest w środku, czy on będzie mi się podobał, czy nie, ale jest to taki, no ja powiem szczerze, unikat, jeżeli chodzi o moją, moją kolekcję komiksów i stwierdziłem, że muszę to mieć. Także okładka bardzo, bardzo mi się przyszła do gustu i dlatego mam ten komiks. No jak to się mówi, okładka sprzedała ci wyjątkowo ten tytuł, widzę. No to robi wrażenie, muszę przyznać, bo ja widziałem to wcześniej tylko i wyłącznie gdzieś tam w internecie. No i na zdjęciach, no to wiesz, to jednak nie jest w stanie zrobić takiego wrażenia, jak weźmiesz ten album do ręki i, i wtedy naprawdę widać, że był na to pomysł i, i fajnie to wypada. Bo to przede wszystkim... Jest y, okładka, którą my, rodzice, którzy mieliśmy małe dzieci, doskonale znają. To są takie okładki, które występują w pierwszych dziecięcych książeczkach. O pieskach, mhm, kotkach, tak. y, jakichś tam zawodach. A w dojrzałym, ostrym komiksie takiego wyboru, no, nie, wi nie widuje się. Jest to fajne, oryginalne, no i zwraca uwagę, nie? No to prawda, a druga rzecz, która też od razu się będzie rzucała w oczy, bo ja trochę mogę pociągnąć ten wątek, który ty powiedziałeś, że okładka przywodzi na myśl dziecięce książeczki, bo w sumie od razu bym przeszedł do strony wizualnej, jak tak mnie podkusiłeś tutaj, bo nie miałeś wrażenia, że trochę ten rysunek też w pierwszej chwili wydaje się jak z komiksu skierowanego dla trochę młodszych odbiorców, pod kątem tego jak te postaci są rysowane jaką mają mimikę że mhm. to jest taka trochę kreska jakby miks kreski mangowej z takim komiksem jakimś europejskim. Do tego jeszcze ta kolorystyka, która często jest bardzo m, taka pastelowa, y, miła dla oka i to jest o tyle interesujące, że to jest pierwsze wrażenie, a bardzo szybko my, my jesteśmy skonfrontowani no, z fabułą, która y, już tak przyjemna nie jest. No, zresztą no, sam tytuł to zwiastuje. Ja ci powiem tak, styl Singelina mi przypomina na tyle, ile pamiętam, krechę Masamu Neshiroa i o ile tak sobie przypominam tego komiks Apple Seed, który był wydawany w Top Mandze wiele, wiele lat temu 30 może, albo no 25 na pewno, koniec lat 90 to właśnie to jak to, to widzę te podobieństwa przedstawienie ruchu, właśnie może w twarzy, tak jak powiedziałeś a do tego dochodzi bardzo... Bo to, ten rysunek jest uproszczony, tak? Takie mamy proste te postaci, takie no nie wiem, nie chcę mhm, mówić chibi, tak. ale troszeczkę tak. E, natomiast całość balansuje tu na takiej granicy bardzo dużej szczegółowości tego detalu, jeżeli chodzi o tła i jeżeli tak powiedzieć o tych pastelach, to tak, są tutaj te takie chłodne pastele, które czasami gdzie gdzieś wchodzą w takie ostrzejsze, ciepłe barwy. Wszystko jest takie lekko rozmyte i to doskonale wygląda, wygląda na tym papierze, na offsecie. Jest ten komiks w Polsce wydany, on wygląda super. I no, moim zdaniem no, tutaj, tutaj bardzo się wyróżnia um, no, na rynku naszym, jeżeli chodzi o, o ten swój styl singelin. Bardzo bardzo ciekawy autor. No i te kolory, jeszcze tylko dodam, one oddają doskonale. On naprawdę tutaj bardzo dobrze myślał tymi kolorami. One oddają nastrój scen. No tak, tak. No Mówię, to jest wszystko to, co mówisz, to, jest, to są bardzo słuszne uwagi, bo ja tak naprawdę nie kojarzę po prostu podobnej kreski w komiksie. A tutaj, no ta, ta kreska początkowo mówię, mi się wydała taka trochę rodem z komiksu dziecięcego, ale tak jak mówisz, tu jest pomysł na kolorystykę, bo mamy przecież sporo tutaj jakichś sekwencji, nie wiem, nocnych, albo w jakimś, nie wiem, deszczu, jakichś takich zmieniających się warunkach atmosferycznych, albo mamy jakieś sceny bardziej mroczne, bo tutaj stopniowo, nie wiem, dochodzi do jakichś pojedynków, walki, tak i, tak dalej, i to wszystko y, bardzo zmyślnie jest ogrywane kolorystycznie a do tego no, wypada to bardzo ciekawie pod kątem właśnie tego szczegółu, no bo też, tak jak zauważyłeś, no, te postaci są w zasadzie dosyć proste i czasem trochę może nie wiem, nieproporcjonalne, że nie wiem, tu ktoś ma za długie ręce, tu ktoś ma za duże oczy może i taki, taki, to, to, to jest taka charakterystyka tej kreski, ale tu ja mam wrażenie, że jednym z bohaterów tego komiksu jeszcze samo to miasto. Mhm. I to, jak on rysuje to miasto, yy, wiesz, te wszystkie uliczki takie, no bo to yy, zaraz przejdziemy do fabuły, bo tak od końca zaczęliśmy to, to się rozgrywa yy, w jakimś takim azjatyckim państewku. No bo Ale to, w fikcyjnym to... świecie, w fikcyjnym konflikcie, w fikcyjnym mieście. Nie? Tutaj nie jest to nasz, nasz świat. Aczkolwiek przypomina te azjatyckie miasta. Czy to właśnie jakieś chińskie, czy, czy, no chyba chińskie, tak mi się właśnie kojarzyły, albo japońskie, no takie, takie metropolie trochę z pogranicza cyberpunka, nie? No dokładnie, to, to jest, to jest ten, ten vibe właśnie, że mamy mroczne uliczki, dużo szyldów, dużo neonów i w sumie to jest też ciekawie, że ty wspomniałaś tutaj, czy przywołałeś cyberpunk, bo ja pomimo tego, że fabularnie i światotwórstwo to, to w ogóle jest jak najdalej od tej estetyki, to mi właśnie sam, samo to miejsce akcji to jak to jest wszystko na swój sposób, nie wiem, takie trochę brudne, wiesz, połamane i tak dalej, to mocno mi się kojarzył z taką cyberpunkową estetyką. Także, także w sumie to jest też pewnie jeden trop, przez który gdzieś tam to wizualnie możemy czytać. nie? Mhm. Bo generalnie to tak już tak bardzo sobie gdzieś tam rzucamy tym cyberpunkiem, to ja uważam w ogóle, że jest to taki list miłosny do... Na klasy B tego VHS-owego z przełomu lat 80. i 90., gdzie właśnie, mhm. szczególnie w 80. latach, bardzo dużo filmów e, op opowiadała o weteranach wojny wietnamskiej. I gdzieś tam jeszcze był ten motyw zemsty wpisany w co drugą fabułę. I tutaj tak naprawdę mamy tego typu przełożenie, bo nie mamy wojny wietnamskiej, mamy fikcyjną wojnę, fikcyjny świat, ale. Mamy tych właśnie, jako bohaterami są ci właśnie no, żołnierze, no, którzy wrócili z wojny i teraz na no, to PTSD tytułowy Syndrom Stresu pourazowego cierpią. No nie tak wiem, no się tutaj, zgodzisz do takiej takie analogii mojej, bo może ty to inaczej widzisz, ale ja to tak właśnie odebrałem. Wiesz to ja może nie do końca, bo właśnie ja miałem bardziej vibe takiego cyberpunka, ale pozbawionego tego aspektu technologicznego. Mhm. Tylko wiesz, tej, tej, takiej, tu, tu może tylko ta warstwa polityczna, gdzieś tam właśnie te, te korporacje, ci porzuceni weterani, bo cały ten konflikt tutaj, no bo w zasadzie fabuła tak jak tu zasygnalizowałeś się kręci wokół weteranów i tutaj no fabuła można powiedzieć, że nie jest jakaś specjalnie głęboka, no bo widzimy po prostu świat po jakimś tam konflikcie wojennym, który nawet nie wiadomo co do końca się toczył i widzimy weteranów w którzy wrócili i zostali zostawieni w zasadzie na pastwę losu i teraz często, nie wiem, żyją na ulicy, borykając się z PTSD tytułowym właśnie, jeszcze, nie wiem, uzależnieni od jakichś opioidów czy jakichś leków przeciwbólowych mhm. czy, czy cokolwiek takiego. I w sumie ja nawet nie tyle bym chciał polemizować, bo wydaje mi się, że ten trop też jest całkiem słuszny, bo to co mówisz, że to robi się w którymś momencie właśnie trochę historia zemsty, a może trochę yy, z drugiej strony historia odkupienia, yy, bo tutaj ta nasza główna bohaterka była yy, snajperka wojskowa, no początkowo jest taka bardzo gniewna, o, odtrąca pomoc wszystkich, yy, żyje tylko solo i, i gdzieś tam no, nie może się pozbierać, no i tutaj z jednej strony mamy historię historii jakiegoś jej tam konfliktu właśnie wokół, czy raczej może sprzeciwu, bo mówię konflikt, a to jest bardziej jej sprzeciw właśnie przeciwko temu, że ci weterani są, nie wiem, skazywani na narkomanię, biedę i głód i podejmuje walkę, a z drugiej strony taka próba pogodzenia się i może otwarcie się na inne życie nie? Po, mhm. po, po, tym, po tym konflikcie więc wydaje mi się, że jakkolwiek ja nie miałem takich skojarzeń to to co ty powiedziałeś to myślę, że może być też bardzo dobry trop jeżeli ktoś by się zastanawiał właśnie jakie echa tutaj podźwiękują w tym no bo, tytule. Tak jak powiedziałeś June przez to, że jest takim outsiderem to wpada w taką spiralę przemocy, nie? która tak naprawdę by się mhm. nie skończyła gdyby nie nie to, że gdzieś tam właśnie pojawiła się przyjaźń, bezinteresowna pomoc z bliźnim, jakieś rodzinne ciepło. I to jest, tak jak powiedziałeś, jakieś takie pokrzepienie dla czytelnika i dla naszej bohaterki, bo ona no, generalnie no, to znajduje takie oczyszczenie nie, w tym wszystkim, że udaje się powiedzmy jej jakoś z tego wybrnąć. No. Ale tak, tak w ogóle to tutaj. Na przykładzie, my mamy tą bohaterkę Journal ale to jest takim przykładem, bo tam dzieje się dużo. Te gangi, które okradają tych żyjących w Samsach weteranów regularnie, bo tak naprawdę oni zawyżają na czarnym rynku te ceny leków, bo to, bo to są leki dla nich, dla tych ludzi. I, i, i Singalin tak bardzo mi się tak wydaje, przynajmniej bardzo e, wskazuje aktualne problemy, które może nie. Nie spodziewaliśmy się, że w tym kinie lat 80. później znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli do uzależnienia od leków przeciwbólowych, bezdomność, choroby psychiczne tych wszystkich żołnierzy amerykańskich, bo tutaj mówię akurat o przykładzie teraz USA, którzy, którzy żyją. Na ulicach Los Angeles na przykład, nie? No tak, tak. To, to w sumie jest zawsze interesujące, jak sztuka uprzedza pewne trendy, czy pewne rzeczy, które się dzieją. No bo tak jak mówisz, no, tutaj cały ten wątek lekowy, on jest no, dosyć proroczy, a też jest w sumie interesująco pisany, nie? Bo tak naprawdę no, mamy... Te, te, właśnie to, ten sprzeciw Jun wobec tego co się dzieje i to jak e, tutaj ci weterani są traktowani tymi lekami, ale z drugiej strony my tam mamy takie iskierki czy przebłyski na to, że w sumie ta druga strona no to czasem to jest y, sytuacja patologiczna, a czasem to jest tak, że no to są też ludzie, którzy po prostu w taki sposób walczą w tym nieprzyjaznym y, świecie, y, no bo to w sumie też y, jest coś, co często w, właśnie w tym kinie takim postwietnamskim, post o to tak niezgrabnie to ujmę, y, to się przewijało, że Ogólnie już weterani, ale w ogóle dużo klas społecznych czy grup społecznych czuło się trochę porzuconych, nie? że mhm. nie, nie wiem całe pokolenie poszło na, na wojnę, a nawet ci, którzy zostali, nie wiem, by, byli karmieni jakimiś tam ideał, ideałami i opowieściami, a nagle się okazało, że w sumie to ludzie przetrąceni wrócili z wojny i nie wiadomo do końca o co walczyli i tutaj wydaje mi się, że to też jest dosyć celowe, że na przykład twórca komiksu nie poświęca za bardzo Mm, czasu i energii na to, żeby ten konflikt nam jakoś dookreślić, nie? Tylko on jest naprawdę taki, po prostu powiedziałbym trochę jak z tych opowieści o jakiejś tam wiecznej wojnie, o, o której nikt już nie pamięta tak naprawdę o, od czego się zaczęło i nikt nie wie jak ją skończyć, nie? Mhm. No poza tym to jest komiks mimo wszystko, mimo tych problemów które tutaj nakreśliliśmy to jest komiks sensacyjny, z bardzo fajnymi scenami akcji, których nie powstydziłby się John'u w tych swoich pierwszych filmach. Um, nie, Tam na tych balkonach e, skakanie i, i, i naprawdę to super wygląda. Tak, znaczy to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ja ci powiem, że jak pierwszy raz w, w, zaczęła nam się tutaj scena akcji, to ja tak trochę miałem obawy, jak tutaj autor sobie poradzi z tym wszystkim, no bo jednak ta kreska, no ona jest specyficzna, nie? I, I tutaj, no trochę miałem obawy, czy to będzie dobrze wyglądało, ale dobrze, dobrze to wygląda. I te sceny są odpowiednio dynamicznie rysowane, ale też na tyle wyraźnie prezentowane, że my świetnie widzimy, co się dzieje. No i one są też takie efekciarskie, nie? Ta nasza mhm. June jest trochę prezentowana w niektórych tych scenach yy, niczym prawie, że jakaś taka super bohaterka, nie? Jak tam, nie wiem, skacze pomiędzy jakimiś balkonami, pomiędzy jakimiś blokami, czy z dachu jakieś tam skoki, wykonuje cokolwiek takiego, także, także to ma y, taki trochę vibe y, właśnie jakiegoś, nie wiem, komiksu przygodowego, czy sensacyjnego, ale takiego właśnie flirtującego z superbohaterszczyzną, a przynajmniej ja miałem takie wrażenie, nie wiem jak ty to okay, nie, odczuwałeś. nie, nie, ja to raczej odebrałem bardzo, bardzo przyziemnie, że wiesz, po prostu no, by, była żołnierka sił specjalnych, nie? Także gdzieś tam sobie to tak y, wytłumaczyłem, ale i, i nie, nie, nie, nie szukałem tego przełożenia na komiks superhero, czy tam nawet jeżeli chodzi o ten taki przyziemny y, poziom, czyli tam pogromców, nie? Vigilant komiks to nie, tutaj, mm -hmm. tutaj tego nie szukałem, ale fajny komiks, tak? Tak, tak. Ja byłem zadowolony po lekturze yy, i rozumiem, że ty, yy, tak jak okładka ci sprzedała, to też po lekturze yy, byłeś zadowolony. No tak, no dlatego ci to wysłałem. No, no to zy, możemy wam ten tytuł polecić. Yy, cały czas yy, z tego co widziałem on do kupienia jest, także jak chcecie mieć nietypowy wizualnie i interesujący tematycznie, fabularnie, komiks w swojej kolekcji, no to śmiało po PTSD sięgajcie. A następnym razem pewnie usłyszycie o komiksie Frontier też Singelina, bo to jest następny komiks, który wyślę do Jerego. No super, no to widzicie, plany same się nam tutaj tworzą. A to był komiks dla mnie, taki powiedzmy, jeden z no topka, nie wiem, może nawet topka zeszłorocznych komiksów wydanych w Polsce. także. To, to, to grubo, no to, to ostrze sobie ząbki. A tymczasem możemy przejść do drugiego komiksu z dzisiejszego odcinka. Skrajnie innego pod każdym jednym względem, bo i fabularnie i wizualnie. Tym komiksem jest Colorado Train, komiks wydany przez wydawnictwo Lost in Time. I to jest z kolei tytuł, z którego autorem jest Alex W. Inker. I wspominam, że to jest komiks skrajnie inny, dlatego że to jest tytuł rozgrywający się w latach 90. w tytułowym Colorado w Stanach Zjednoczonych i... Jest to komiks inaczej poprowadzony pod kątem formalnym, bo on się składa z kilkunastu, czy w zasadzie kilkudziesięciu rozdziałów krótszych lub dłuższych, które są opatrzone zawsze tytułem piosenki, kasetą i tytułem piosenki z tamtego okresu, głównie piosenek kojarzonych z granżem, z rockiem, z metalem z tamtego okresu. Ciężkie granie, jak w Christine, Stephena Kinga w ogóle, nie tak w Christine tak samo były rozdziały i na początku rozdziału była piosenka i tutaj tak mhm. samo jest, jest w ogóle playlista na Spotify, także, a to są takie rozdziały, które możecie rzeczywiście puścić sobie tę playlistę i do tej playlisty przeczytać ten komiks, bo one są tak mniej więcej tyle zajmują, to jest taka ciekawostka, ja tak czytałem ten komiks. Mhm. Że, że można sobie puścić te piosenki i ten komiks. No tam i jest super. to FUFA, FUFA, to fight, myślę, Metallica, to jest Metallica Toms, Alice in Chains, także tam jest bardzo tak, spokojne. Smashing Pumpkins, tak, mhm. tak. tak. Bardzo, bardzo fajny wybór kawałków, yy, szczególnie właśnie pewnie dla ludzi pamiętających dobrze początek lat 90., to, to może mieć taki nostalgiczny vibe. No i to też, co różni PTSD od Colorado Train, to to, że tutaj mamy do czynienia z rysunkiem czarno-białym, stricte także tutaj ta kreska jest zupełnie inna, ona jest taka powiedziałbym prostsza i bardziej surowa no i nie wiem, może w sumie też się z nią od razu rozprawmy jak tobie się oglądało ten komiks Siku? Przyznam się szczerze, że tego, ten komiks no to najsłabiej pamiętam z tych, które ci wysłałem bo ja go czytałem prawie na pewno dwa ponad lata temu i pamiętam, że mi się podobała ta czerń, wyglądała super to jest... Mhm. To jest, ja mam w ogóle słabość do, do czarno-białych komiksów i ba bardzo mi przypada do gustu. Jest w, na swój sposób, to jest bardzo realistyczna i ta czerń wyciągnęła e, wiele tych takich nieprzyjemnych rzeczy, takich, takich wywołała mnie podskórny strach. Nie wiem, czy ty mhm. to miałeś taki odbiór, ale wiadomo, że f, f, ona na pewno daje większy popis znaczy Daje możliwość popisu, naszej wyobraźni. tak, My nie widzimy tej krwi, nie widzimy tej, tego brudu, widzimy tą czerń, to co jest w niej ukryte, ale gdzieś bardzo dobrze ze mną zarezonowały te rysunki. I to jest taki, mi się wydaje, styl bardzo klasyczny, trochę pankowy, jeżeli chodzi o tą. No to wiadomo, mm -hmm. że facet jest Francuzem, chyba ja dobrze kojarzę. Ten Alex Inker, więc. Więc to, to, nie, to, to, to nie jest typowa europejska kreska, tylko na bardziej mi się kojarzy z jakimiś takimi zinami czy komiksem niezależnym amerykańskim. Nie wiem, czy ty tak to odebrałeś. No to, jest, to jest tak, to, to jest dokładnie ten, ten vibe. Ja nie, nie to, żebym się znał tutaj na amerykańskim komiksie niezależnym, ale to jest dla mnie vibe takiego, takiej kreski zinowej mhm. bardzo często. Też właśnie przez to, jak jest czerni używana, że mamy tutaj tej czerni momentami bardzo dużo i w sumie to jest interesujące, że przywołałeś to, że w trakcie lektury czułeś taki podskórny strach, bo ja... Też miałem coś takiego, że, że to nie jest horror mm, sensu stricte, chociaż można by pewnie trochę i dyskutować, czy, czy, czy nie podpada gdzieś tam momentami pod horror. Ale przez to, jak ten komiks jest rysowany, to w zestawieniu z warstwą fabularną, która no, też do najprzyjemniejszych nie należy, to właśnie udawało się Inkerowi osiągnąć w wielu momentach taki efekt, że naprawdę czytało się ten komiks tak nieprzyjemnie. Nie? To, to nie jest taka lektura, przez którą się bardzo łatwo płynie i też wydaje mi się, że z tej perspektywy nie? to jest interesujące, że on zaserwował te, te piosenki jako tytuły działów, że jest ta setlista i że można mieć takie, ja powiedziałbym, w pełni imersyjne doświadczenia, nie wiem, zatopić się w muzyce, w tej kresce i właśnie w całej tej historii. Mhm. To przybierz na fabułę, bo, bo jesteś na bieżąco tutaj. Tak, bo w, w, przechodząc do fabuły, to ja miałem w trakcie lektury bardzo silny vibe lata 84, które zresztą z tego co pamiętam kiedyś wspólnie na Konglo omawialiśmy. Mhm. Tylko takie przesunięte o parę lat, bo to jest, tak jak wspomniałem, komiks z lat 90, czyli mamy grupkę w centrum dzieciaków, nastolatków, którzy no, z różnych względów są trochę nieprzystosowani do życia. Mamy tutaj dziewczynę, która jest córką policjanta, bardzo porywczego, który ją tam leje i nie wiadomo co jeszcze i jest gościem generalnie z problemami. Mamy nastolatka, który w zasadzie chyba jest bezdomny i uzależniony od narkotyków i mamy dwoje jeszcze bohaterów, którzy tak jak i ta wcześniej wymieniona dwójka i ma problemy rodzinne, osobiste i no, po prostu ze względu nie wiem, na swoje zainteresowania a, a i też trochę wygląd no, nie jest specjalnie lubiana czy, czy wręcz jest atakowana. No i śledzimy jak grupka... Jednostek na początku komiksu zaprzyjaźnia się, tworzy pewną paczkę, a w którymś momencie w to wszystko, czy na to wszystko jest dołożony wątek kryminalny, dlatego że w miasteczku zaczynają ginąć dzieci. No i nasi bohaterowie trochę chcąc, nie chcąc, ja bym powiedział, nawet zostają przymuszeni do tego, że będą także śledczymi w tej sprawie, no bo w którymś momencie jednym z zaginionych dzieci staje się młodszy brat jednego z członków ekipy. No i tak jak tutaj przywołałam, no to tak jak mówię, to jest coś, co ma bardzo mocny vibe lata 84. I zanim Ci oddam głos, to jeszcze jedną rzecz dodam. To, co też powodowało, że miałem bardzo mocny vibe tamtego filmu, to to, że tutaj Inker nie gra na y, nostalgii za latami dziewięćdziesiątymi. Mhm. Albo, albo inaczej. Nie robi tego w taki prosty sposób. Ten taki przefiltrowany przez różowe okulary. To tak. jest komiks, który myślę, że y, osoby, które żyły w latach dziewięćdziesiątych, czy dorastały w latach dziewięćdziesiątych, tak jak y, ja chociażby, to on no przenosił mnie mocno w tamte czasy pomimo tego, że polskie realia były zupełnie inne niż amerykańskie realia ale to nawet właśnie ta, ta muzyka i to jak wyglądały relacje pomiędzy rówieśnikami, to gdzieś tam mi to mocno rezonowało, ale to nie jest absolutnie takie polukrowane, już przefiltrowane przez właśnie te okulary nostalgii, zapominające o tym, że no to, to nie był koniecznie najprzyjemniejszy czas mhm. do dorastania dla tych dzieciaków. Przede wszystkim komiksy, subdarty z kłamstwa i takiej hollywoodzkiej propagandy USA lat 90. Mhm, tak. Czego też czy 80, czego wyrazem bo w mainstreamie była, było jedno, a te wszystkie zespoły, które grały właśnie Grunge, to był taki wyraz buntu, bo to było zupełnie co innego. Codzienność tych ludzi była inna. I mm, tak jak on tutaj się w tych, wydaje mi się, w tych rozdziałach odwołuje do, do takiej muzyki, która była wyrazem buntu, była czymś innym niż ten cały ewentualny glam rock, czy, czy, czy pop, to on tutaj też pokazuje nam trochę inne inne oblicze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek, która już też się przebija, bo to, to, to też nie można mówić, że to też gdzieś było przemilczone przez, przez mainstreamowych twórców, ale on tutaj się nie odwołuje do... nie robi tutaj Stranger Things lat 90. Mhm. I wydaje mi się, że robi to bardzo dobrze, także wydaje mi się, że jest to komiks bardzo fajnie też obrazujący takie oblicze małego miasteczka, no to, no to, no to nie jest duże miasto, to jest jakaś taka no, prowincja um, mhm. i, i, i mimo, że to jest, podejrzewam, osoba, która żyła, nie, nie, nie, nie żyła w Stanach Zjednoczonych, to w jakiś tam sposób to fajnie opowiada. Ale twoje w ogóle skojarzenie z latem 84 to jak najbardziej. Ja nie, nie, nie pamiętam teraz, nie mogę sobie przywołać takiej myśli, że ja czytając ten komiks y, wspominałem o tamtym filmie. Ale tak, no to, mhm. jest, to, to jak najbardziej. To jest y, y, y, to jest 10 lat później, nie. Mhm, tak, dokładnie. I zupełnie inne, zupełnie inne realia, żadne przedmieścia, żadne wesołe rodziny z ojcem, który, który zarabia na całą rodzinę, tylko ciężka sytuacja, że koniec amerykańskiego snu i, i jakiś morderca, dzieciaki włóczące się po, bo po bocznicach kolejowych i zostawione samemu sobie, nie? Przemoc. Tak, tak, i to jest coś takiego, co mi się bardzo też spodobało w tym komiksie, że z jednej strony on jest absolutnie odarty z jakiegoś takiego blichtru potencjalnego, który można by było pisząc taką historię po latach gdzieś tam dołożyć, ale z drugiej strony no ponownie tak jak w PTSD to nie jest też historia taka powiedziałbym, która się będzie w tej też patologii mówiąc kolokwialnie babrać, tylko no tutaj mamy fajnie nakreślone te portrety Aha. nastolatków, nie? które nie wiem, żyją w nie bójmy się użyć tego słowa, często patologicznych rodzinach, ale próbują nie wiem, gdzieś tam się wyrwać trochę z tego stworzyć z tymi rówieśnikami jakieś tam zdrowe relacje i to jest po prostu też fajne to jest to jest miłe i, i dobrze się to obserwuje, że nawet w tych ciężkich warunkach i nawet z tym y, chorym mordercą, y, który krąży po tych kolejowych bocznicach, no to y, gdzieś tam to, to życie y, y, cały czas się toczy dalej i, i te dzieciaki no, próbują z niego wyrwać tyle, ile mogą. Nie? To, to wydało mi się to też fajne i z taką dużą dozą serca do tych y, bohaterów. Nie? Jasne. Czyli to, polecamy. Nadal jest chyba do kupienia. Też, tak mi się wydaje. Też mi się wydaje, że, że nadal jest do kupienia. Eee, skrajnie inna historia i formalnie, i fabularnie, ale jeżeli was żeśmy zaintrygowali, to sobie m, możecie, nie wiem, wygooglować najpierw playlistę na Spotify i, i, i może ona wam sprzeda, tak jak okładka PTSD może wam sprzedać komiks. Ja mam wrażenie, że ten my, komiks my... przy premierze, on trochę przyszedł bez EH, w sensie on jest naprawdę dobry, jest y, jakościowy, bo to jest mhm. bardzo dobry rysunek, fajne wydanie i mm, fajny temat. I fajne problemy porusza. Naprawdę, to, to, jest, to jest komiks którym powinno, wydaje mi się, być na tamtym etapie, czyli powiedzmy wiosna 2000, jak mi się wydaje, 23, powinno być głośniej, a on został chyba całkowicie zapomniany, a, a niesłusznie. I jeżeli będziecie mieli możliwość, to wypożyczcie sobie go, pożyczcie albo kupcie. Jest naprawdę spoko szczególnie jeżeli gdzieś tam się siedzicie w y, popkulturze amerykańskiej chociaż to nie jest amerykański komiks ale tak mi się wydaje, że, że on jest takim jakimś tam dosyć ciekawym y, elementem tak, ja tu zdecydowanie się pod tym mogę podpisać, zdecydowanie warto tak bym powiedział, bo, bo mówię, to jest na pewno y, tytuł interesujący i nietuzinkowy no i możemy przejść do y, trzeciego komiksu y, który mamy do omówienia dzisiaj, który Również jest zdecydowanie nietuzinkowy. A mowa o SPA. Erika Svetrofta. Tutaj Szymas by nam podpowiedział, jak to się ładnie czyta po szwedzku, bo chyba Erik jest właśnie Szwedem. No i tak jak... Te dwa wcześniejsze komiksy były komiksami krótszymi, wydanymi w mniejszym formacie. Tak, ten tytuł wydany przez Team of Comics no, jest sporą cegiełką. Duży to album, gruby też opasły tom z okładką, która no, przykuwa zdecydowanie oko, bo tutaj mamy czerwień i czerń w zasadzie tylko na tej okładce i mamy na dzień dobry jakąś postać w szlafroku i jakąś monstrualną, ulaną twarz zajmującą cały korytarz jak się można domyślać tytułowego spa. No i tutaj ja powiem tak, że od razu mógłbym w dwóch zdaniach nakreślić fabułę, bo mam wrażenie, że tutaj fabuła to jest w ogóle coś o czym możemy zaraz podyskutować na ile ten komiks taką koherentną fabułę w ogóle posiada bo w zasadzie akcja rozgrywa się właśnie w tytułowym spa, gdzie jakieś małżeństwo postanawia się tam po prostu ulokować na jakiś romantyczny wypad, żeby sobie odpocząć od dziwnych rzeczy, które mają miejsce już na pierwszych stronach komiksów komiksu, bo oni ni z tego owego widzą po prostu jakieś trupy, które zalegają w ich mieszkaniu. No a w tym spa jest tylko i wyłącznie jeszcze dziwniej i dziwniej, i dziwniej, dlatego, że mamy tutaj całą galerię dziwacznych postaci, dziwacznych zdarzeń, dziwacznych perypetii zarówno personelu tego spa, począwszy od dyrektora, od, nie wiem, pani kadrowej czy księgowej, która się w nim podkochuje poprzez jakąś ekipę sprzątającą masażystów, a, po, przez, a, a zmierzając także do różnych gości przedziwnych, bo i od bogatych, zblazowanych, jak jakiś tam e, gości VIP poprzez zwykłych szaraczków, a nie wiem, skończywszy na em, jakiś e, e, e, takich firmowych wypadach. No i Siku, e, spa. <grych> Jak ty oceniasz ten komiks? Jak ci się podobała fabuła? Czy w ogóle on właśnie ma dla ciebie jakąś taką fabułę, którą można by było z, opowiedzieć i, i, i ocenić y, co tutaj dostajemy? To znaczy na chwilę odejdę od fabuły i powiem tak, że jak ja się spodziewa czegoś spodziewałem po tym komiksie, ja nie za bardzo pamiętam. Wiem, że sprzedało mi go jakieś porównanie do Dżungiego um, e, i Totalnie zasadne. W i teraz, mojej opinii. No właśnie. Teraz to jest dobry trop, więc ja oczekiwałem horroru i e, zacząłem czytać ten komiks. I w głowie zrobił mi się, wiecie, kom kompletny miszmasz. W sensie to to nie jest kom komiks horror per se. Ciężko nazwać to też jakąś taką, nie wiem, satyrą na, czy krytyką branży wellness, nie? Chociaż tak w tytuł, chociaż w opisie tak o tym piszą, nie? Tak, ale jest tutaj masa takich rzeczy, które po, można właśnie podciągnąć pod jedno i pod drugie, bo jest i taka satyra na korpo na tę próżność, jest trochę makabry, trochę psychodeli, jest ten y, gęsty klimat, ale chyba przede wszystkim jest tutaj taki czarny humor. I dla mnie ten komiks to jest takie autorskie podejście do czegoś, co sprawdza, że nie jest jeden do jednego, ale taką dziwnością odpowiada właśnie spy. i Tutaj bym mówił o królestwie Wontiera. I o ile tam mieliśmy szpital, o, to proszę. tutaj mamy właśnie hotel ze spa i e, masę takiego charakterystycznego humoru, który balansuje na granicy niezrozumienia u odbiorcy, ale jednocześnie histerii takiej, że po prostu e, no, no wpadasz w jakiś taki humor e, dziki, nie? że po prostu cię rozwala mhm. to. I, I właśnie podobne odczucia towarzyszą mi dosyć często przy oglądaniu właśnie Królestwa, czy in, no, innych twórców takich ostrzejszych y, dziwniejszych skandynawskich, no nie wiem, Refna na przykład, mhm. prawda? Seriale Refna są też takie czasami, które on, one mhm. mają takie od, tech, tech, odjechane tech. momenty. I jest to moim zdaniem taki misz -masz gatunkowy, który ja bym jednak mimo wszystko stwierdził, e, że jest to komiks humorystyczny, Oczywiście <śmiech> <śmiech> <śmiech> tak jest to, to śmiech niepodrabialny, czasami paniczny niż serdeczny i zdrowy, ale ja się śmiałem na nim. No to chyba tutaj wystarczy, że fabułę, no to nie wiem czy jest sens opisać bo tutaj są scenki. Tutaj mamy scenki <śmiech> z życia hotelu. No można coś takiego też zobaczyć, nie wiem, u Wes Andersona w Grand y, Hotel Budapest, prawda? też scenki czasami oderwane totalnie od przyziemnych yy, takich normalnych scenek hotelowych i tylko tutaj no to mamy właśnie w takim większym stopniu horrorowe, mamy coś takiego jakbyś miał to są wizje piekła dla Bogoli <laughs> Znaczy tutaj dotknąłeś wielu takich elementów, pod które ja się podepnę, bo po pierwsze faktycznie to jest komiks, ja bym powiedział trochę taki epizodyczny, że z jednej strony mamy tutaj pewne wątki, które się przewijają przez cały ten album, jak nie wiem, na przykład wątek dyrektora, chociażby, czy nie wiem, jakiego, wątek tak, takiego jakiegoś dziwnego tam korpo gościa, który wszystkich nie wiadomo dlaczego wyzywał od Cweli, i który będzie musiał przejść przez hotel z całą swoją drogę, taką ścieżkę zdrowia, czy tam mamy, nie wiem, nowo zatrudnionego pracownika, który zostaje na dzień dobry upodlądany, i też będzie przechodził jakąś tam drogę. I, i te stenki są, czy, czy, czy te wątki są różne. Niektóre są właśnie bardziej absurdalne, czy groteskowe, ja bym powiedział. Niektóre bardziej zabawne. Inne są straszne i jakieś takie powiedziałbym oniryczno-enigmatyczne. Ale to jest coś takiego, od czego trudno było mi się oderwać, przyznał się szczerze w trakcie lektury, bo cały czas byłem zaskakiwany tym, co dostaniemy za chwilę. Tym bardziej, że tutaj autor do i tak już takiej dosyć eklektycznej mieszanki właśnie tematycznej tych scenek, tych dziwnych bohaterów i tak dalej, tak dalej, to dokłada jeszcze jeden element, który no już w mojej ocenie w ogóle można podpiąć pod to, co ty mówisz, że właśnie tutaj mamy komiks humorystyczny, czyli mamy takie przerywniki z tymi trzema postaciami, to na pewno pamiętasz, które, które w zasadzie się to, to przywija jako taki komiks w komiksie i to są jakby takie sceny, jak z jakichś pasków, ze starych gazet, może nie wiem, na dwie, trzy strony, gdzie mamy jakąś absurdalną, śmieszną, dziwaczną, czasem straszną scenkę z trzema dziwnymi postaciami, no i to jest naprawdę unikatowa mieszanka, bo ty przywołałeś to, co jest na tylnej stronie okładki, że właśnie to jest zjadliwa krytyka branży wellness i społeczeństwa konsumenckiego. Ja bym powiedział, że jak ktoś się nastawi na jakąś taką klasyczną satyrę i właśnie klasyczną, koherentną fabułę, to może się nieźle odbić od tego tytułu, bo też podpinając się pod to, co ty mówisz, tutaj są takie elementy, nie? Bo, bo te różne wątki związane z zarządzaniem hotelem, mhm. nie wiem, z łapówkami, na przykład cały wątek łapówek, po prostu groteskowo absurdalny, te posiedzenia zarządu, na przykład jakieś tam nowe pomysły, to z jednej strony, z drugiej strony mamy całe to podejście w ogóle do, w korporacji do pracowników, gdzie z jednej strony nie wiem, widzimy jak oni podchodzą do pracowników, a z drugiej strony widzimy jak podchodzą do rozwiązywania problemów i mamy też taki running joke w zasadzie z dwór, dwójką, jakiś po prostu dziwacznych, nie wiem, bliźniaczek, które muszą usunąć tajemniczy wyciek i po prostu też cała ta sekwencja to jest po prostu no niezła komedia to, co, co, co się tam dzieje. Mamy w ogóle te wątki korporacyjne, no bo mamy właśnie tutaj ten jakiś wielki biznes, mamy te wątki spaczy, czy poprawiania urody, które też dosyć wyraźnie momentami się przebiłem na pierwszy plan, no bo tutaj i, y, i dlatego powiedziałem, że to skarżenie z Junji to jest jak najbardziej zasadne, bo mamy y, mam wrażenie tutaj sporo body horroru tak. y, gdzie te, te postaci y, czasem się z nimi coś dzieje czasem, y, nie wiem, one są świadkami czegoś i to też jest takie y, y, oniryczno-surrealistyczne bo ja miałem wrażenie czasem, że coś się dzieje na kartkach komiksu, czy my coś widzimy ale postaci w komiksie czasem na to reagują, a czasem na to nie reagują, albo reagują. nie tak jak no nie wiem zdrowy na umyśle człowiek powinien na to reagować. No jest to naprawdę przedziewaczna mieszanka, ale tylko zatrzymując się jeszcze na chwilę przy Junji to właśnie to, że ten komiks jest tak groteskowy w tej kresce i w tym, w tym takim body horrorze, który się tutaj momentami pojawia, to wydaje mi się, że jak ktoś lubi tego horrorowego mangakę, to, to na pewno to jest coś, co bardziej pewnie sprzeda wam ten komiks, niż właśnie jakieś odniesienia tam do... Krytyki konsumpcjonizmu, bo, bo wydaje mi się, że pomimo tego, że to nie jest taka właśnie jakaś tam spójna fabuła, jak i to często bywa, no to myślę, że tutaj nawet pod tym kątem wizualnym to powinniście być zadowoleni z lektury. Ja tu i to odnajduję w karykaturalnych potworach na pewno, ale mhm, tutaj trzeba zaznaczyć, że Svetov rysuje w bardzo swoim własnym, unikalnym stylu i ja nie, tutaj bym trochę, trochę uciekam od tego porównania, ale żeby też słuchaczom dać jakiś taki obraz, to ja bym go tutaj w tej kresce postaci przy, przy, przyrównał do, do Janka Kozy. Mm -hmm. Surowa, nie dbała, zamierzenie nie dbała, olbrzymiająca szpetotę ludzką, nie? Tak, totalnie. A cała reszta to wypełnia takimi surowymi, asetycznymi wnętrzami, jak to właśnie w spa, i to takimi skandynawskimi, jak teraz jakiś czas temu była moda na, te, na ten taki ta, taki skandynawski luk pomieszczeń, który chyba nadal się utrzymuje i to, to, to, to tak to wygląda, ale też Svetov na przykład moim zdaniem lepiej swoimi rysunkami dawkuje napięcie, w sensie ty typu to, że coś widzimy, ale postaci na to nie reagują Albo reagują nie tak jak powinny Wiesz, czasami czytelnik coś widzi i powinno zaraz na przykład coś wypełznąć, wyskoczyć, a tutaj mhm, ten pytanie. szoker jest cały czas przez autora odwlekany i odwlekany. I, I czytasz i widzisz to, co się dzieje i nie wiesz, o co chodzi. Także też sporo zostawia tej naszej wyobraźni, interpretacji. Tak, ale to jest akurat bardzo duża zaleta. Widzisz, ja Królestwa nie oglądałem, więc nie wiem jak tutaj się do tego odnieść, chociaż ufam, że ta analogia może być jak najważniejsza, Najbardziej zasadna jak słuchałem waszych podcastów i wiem, że to tylko było Kingowskie Królestwo, ale, ale pewien po poziom absurdu czy relacji zakładam, że właśnie był zaczerpnięty z oryginału, ale też wydaje mi się, że właśnie te seriale Refna to też może być dobry trop, bo, bo tak jak u Refna tutaj mamy też i przemoc i jakąś taką melancholię i czasem jakieś absurdalne motywy i właśnie dużo tego oniryzmu no ja Ci powiem, że naprawdę tak jak y, y, nie do końca wiedziałem właśnie y, o co autorowi dokładnie tutaj chodziło, o ile miał jaką, jakiś konkretny y, jeden przekaz y, tym bardziej, że mówię no, mnie y, mocno zastanawiało wiesz już na, od samego tego otwarcia, nie? skąd te ciała i nie daje mi to spokoju, skąd te ciała w tym świecie przedstawionym y, takie gnijące I, i tutaj nie spodziewajcie się, że jakieś odpowiedzi dostaniecie, y, no ale była to lektura ci powiem fascynująca w tym, w tym jak zaskakująca też była i to, że wiesz, że cały czas już nawet wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać i na poziomie rysunku i, i tego braku fabuły, że się tak wyrażę, ale i tak cały czas swetowcy zaskakiwał tym co miał tutaj do zaprezentowania Super, super. Ja też polecam. Szalona rzecz, nieprzewidywalna momentami, momentami niepokojąca, nieprzyjemna, ale naprawdę warta uwagi. Warta uwagi. Taka jedyna w swoim rodzaju, jeżeli chodzi. Znaczy, Timo wydaje sporo takiej trochę ekstrawaganzy komiksowej, dużo autorskich rzeczy i pewnie znam wy wyimek tego i pewnie ktoś mi zaraz by w komentarzu napisze, nie, nie, no to jest podobne do, do tego i do tego, ale dla mnie no to, to jest taki unikalny e, album. No i ja też z czymś podobnym się nie spotkałem. Tak jak mówię, te różne tropy, które tutaj rzucaliśmy, czy, czy Ito, czy Janek, Koza właśnie, czy jakieś inne tego rodzaju historie, to jak najbardziej może coś wam tam podpowiedzieć, ale, no ale to jest naprawdę rzecz taka, taka, której pewnie mogliście nigdy nie widzieć, nie, nie czytać, nie mieć, nie mieć w ręce, także polecamy, żeby się z tym unikatowym komiksem zapoznać. To co? Do następnego. Do następnego. Kończymy na dzisiaj. Ja się biorę za kolejną porcję, która w paczuszce od Ciebie przyszła. No i mam nadzieję, że Cię też wtedy na jakąś rozmowę drogi kolego zaciągnę. A Jasne. za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdeczne. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.